Co? Co? Jak to się w ogóle stało? By, by było tyle główna, że skondensowało się do mikroskopijnego pierwiastka i mała prawa fizyka, jakiej znamy. I tak powstała czarna dziura. A teraz nas ściąga, A teraz, a teraz nas ściąga i zrobi z nas spaghetti! You gave me show the